gdy ćwiczymy lub sprzątamy. Możesz uczyć się angielskiego mimochodem. Zapraszamy! Dzień dobry, witamy w trzecim odcinku kursu Angielski Mimochodem. Ja mam na imię Jacek, a ze mną jest... Magda. Dziś wprowadzimy kilka nowych słówek, a jeżeli chodzi o gramatykę, powtórzymy sobie to, o czym mówiliśmy na poprzedniej lekcji. Hello, Magda. How are you? Hello, Jacek. How are you? I'm fine. Thank you. Magda, jak powiedzieć, czy jesteś Francuzem albo francuską? Are you a French? Are you French? Bez are e. French. French jest przymiotnikiem, mimo że na polski tłumaczymy to jako rzeczownik, Francus, francuska w tym przypadku. Ale French to przymiotnik francuski. Wobec tego, przed słówkiem French, nie dajemy przedimka a. Are you French? Jak powiedzieć, czy jesteś Niemcem? Are you German? Are you German? Tak, jestem. Yes, I am. Yes, I am. Nie, nie jestem. No, I'm not. No, I'm not. Czy jesteś Polką? Are you a Polish? Are you Polish? Are you Polish? Znowu, ta sama historia. Nie dajemy przed przymiotnikiem słówka e Are you Polish? Czy jesteś studentem? Are you a student? Are you a student? I tutaj, ponieważ student to już rzeczownik, tutaj dajemy słówko A. Przedniwek nieokreślony A. Are you a student? Tak jestem? Yes, I am. Nie, nie jestem? No, I'm not. Czy jesteś Pielęgniarką. Are you, a, are you a nurse? Are you a nurse? Are you a nurse? A nurse. Pielęgniarka. A czy jesteś pielęgniarzem? No, I'm not. A czy jesteś pielęgniarzem? Przetłumacz. Are you a nurse? Are you a nurse? Oczywiście. Nurse to pielęgniarka, ale też pielęgniarz. Po angielsku wiele nazw zawodów jest tylko w jednej formie. a Nie występuje wersja męska, wersja, wersja żeńska. A więc nurse to jest pielęgniarka, ale także pielęgniarz. Czy jesteście pielęgniarzami? You are a um, nurses? Mm -mm. Po pierwsze, to jest pytanie. Wobec tego nie you are, tylko are you. Are you. Po drugie, to jest liczba mnoga. Are you nurses? Are you nurses? Are you nurses? A więc e dajemy tylko rzecz przed rzeczownikiem, ale w liczbie pojedynczej. Nie dajemy go w liczbie mnogiej. Are you nurses? Czy jesteście pielęgniarkami? Are you nurses? Are you nurses? Czy jesteście studentami? Are you students? Are you students? Nie, nie jesteśmy. No, we aren't. No, we aren't. Aren't? Czyli skrócona wersja are not. Czy jesteście zakochani? Are you in love? Are you in love? Być zakochanym, a więc dosłownie być w miłości. In love. Love to miłość. Are you in love? Czy jesteście zakochani? Tak jesteśmy yes we are yes we are we are my jesteśmy nie nie jesteśmy no we aren't. no we aren't A jak jest być zakochanym w kimś czy jesteś zakochana we mnie, jakbyś zapytała, are you in love with me are you in love with me? Mm -hmm. Czy jesteś we mnie zakochana? Are you in love with me? Dosłownie, czy jesteś w miłości ze mną? With to jest z. With me ze mną. Jak powiedzieć jestem zakochany w Joli? I'm in love in Jola. With Jola. With Jola. I'm in love with Jola. I'm in love with Jola. Teraz tak, mówiliśmy też w zeszłym tygodniu o tym, jak powiedzieć. To jest mój samochód? Albo czy to jest mój samochód? Zacznijmy najpierw od pytania. Czy to jest twój samochód? It is your car? Od pytania. Czy to jest twój samochód? Is it your car? Is it your car? Albo is this your car? Albo is that your car? Wszystkie te słówka this, that, it mogą tutaj zostać użyte. Różnica jest właściwie tylko pomiędzy... This i that. Jeżeli mamy this is my car i that is my car, to który z tych samochodów jest bliżej? This is. This, oczywiście. Obydwa tłumaczymy jako to. Natomiast this oznacza rzeczy, które znajdują się bliżej. That rzeczy, osoby, które znajdują się dalej. A więc czy to jest twój samochód? Is this Your car? Your car, Twój samochód? Is that your car? Albo is it your car? Jakbyśmy powiedzieli, czy to jest Twój kot? Jak jest kot? kot. Cat. Czy to jest Twój kot? Is it uh, your cat? cat? Is it your cat? Albo znowu, is this your cat? Albo is that your cat? Wszystkich. Tych zaimków możemy użyć. A jak jest pies? Dog. Dog. Czy to jest twój pies? It is your dog. Pytanie. This is your dog. Pytanie. <laughs> Pytanie. Is it your dog? Is it your dog? Albo is this your dog? Albo is that your dog? Każda z tych wersji jest poprawna. Jak odpowiemy tak, to jest. Yes, it is. Yes, it is. I tutaj już raczej nie powiemy, jest, this is. Raczej użymy, użyjemy słówka it. Jak jest syn? Son. Son. Powiedz, to jest mój syn. This is my son. This is my son. A to jest mój syn, ale jeżeli ten syn stoi troszeczkę dalej, This, to tutaj bliżej, a tam dalej to. That, that is my son. That is my son. To jest mój syn. My son, mój syn. To jest moja żona. This is my wife. This is my wife. To jest mężczyzna. Jak jest mężczyzna? Man. Man, Man może oznaczać też człowiek. Czy to jest mężczyzna? Is it a man? OK. Is it a man? Można tak powiedzieć. Is that a man? Is this a man? Też tak można powiedzieć. Czy to jest kobieta, jeżeli ta osoba stoi daleko? Is that a woman? Is that a woman? Is that a woman? Czy to jest kobieta? Czy to jest chłopiec, jeżeli stoi blisko? This is a boy? Pytanie, czy to jest chłopiec? Is this a boy? Mm -hmm. Is this a boy? Nie, to jest dziewczyna. Jak jest dziewczyna? Girl. girl. Mm -hmm. No, this is a girl. Mhm, mm okej. Okay. Czy to twoje dziecko? Jakie jest dziecko? Child. Child. child. Twoje dziecko? Your child. your child. Czy to jest twoje dziecko? It is. Pytanie znowu. Is it uh, your child? Is it your child? Albo is this your child, albo is that your child? Odpowiedź. To jest moje dziecko. This is my child. This is my child. This is my child. Child jest w ogóle bardzo ciekawym rzeczownikiem, dlatego że liczbę mnogą ma nieregularną. Normalnie liczbę mnogą tworzymy w angielskim przez dodanie s. Student. Students. Nurse. Nurses. I tak dalej, i tak dalej. W przypadku słówka child... Liczba mnoga, a więc dzieci to children. Children. Niewiele jest czasowników, które mają nieregularną, rzeczowników, które mają nieregularną a, liczbę mnogą, ale child jest chyba najpopularniejszym z nich. Chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj poznali dwa rzeczowniki. Jeden z nich to rzecz. Jak jest rzecz? Pamiętasz? Nie pamiętam. Thing. thing. t h i n -g. Thing. Czy to jest rzecz? Jakbyś powiedziała, czy to jest rzecz? Is it a thing? Is it a thing? Mhm. Czy to jest twoja rzecz? It is a your, uh, your thing. Is this your thing? Is this your thing? Or is, is it your thing? To nie jest moja rzecz. This is, uh, this is. This isn't my thing. This isn't my thing. Albo it isn't my thing. Albo that isn't my thing. I. Jeszcze jeden rzeczownik. który ma tak naprawdę wiele znaczeń. Zajmijmy się, zajmijmy się dwoma z nich. Miejsce. Jakbyś powiedziała miejsce. Place. place. Miejsce może też być używane w znaczeniu mieszkanie. Na przykład your place, or mine. Idziemy do ciebie, czy do mnie. Your place, or mine. Twoje miejsce. Czy moje. Jakbyś powiedziała, czy to twoje miejsce? Is it your place? Is it your place? Is it your place?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 angielski mimochodem. Więcej informacji na stronie www.